Mają dwa mikrofony, są silni, zwarci getowi. i gotowi. mają tylko jeden cel. Nie wyjść na idiotów. Celluloid, nawijamy na film. Witamy w kolejnym Celluloidzie, oksza i Kortas. <laughs> jest 10 grudnia. Grudnia 11.20. Jest za oknem śnieg. Za oknem jest śnieg. U nas w Warszawie przynajmniej. A my witamy Was w kolejnym celu. Ludzie chcę Was bardzo serdecznie przeprosić za to, co się działo z ostatnim odcinkiem. Historia jest długa i namiętna i nie będę jej opowiadał, ja już tak powiem, publicznie, nie będę się, streszczę się w każdym razie. Mieliśmy małe problemy techniczne jak zwykle, ale teraz powróciliśmy do formy. Co prawda sprzęt, który wam pokazywałem, nie funkcjonuje jeszcze w taki sposób, żebyśmy mogli go używać, więc nagrywamy na starym sprzęcie, ale dołożymy wszelkich starań, żeby to wyglądało w porządku. No więcej na temat tej historii będzie w naszej autobiografii pod tytułem Celluloid zawsze na fali. Tak jest. Do nabycia w naszym sklepie internetowym. Ok, dzisiaj parę krótkich wiadomości dla was. Zaczynamy. Ok, kiedy zobaczyłem tego się nam, że spadnę ze stołka. Steven Spielberg znudził się robieniem filmów. Ostatnio zrobił Monachium. Ostatnio zrobił Monachium, niedługo będziemy mogli je zobaczyć. To jest z tej słowetnej olimpiadzie w Monachium. Polecamy wam zresztą zwiastun do tego filmu. Będzie w noc. My wrzucimy go gdzieś tam w środku. W każdym razie Steven Spielberg się znudził robieniem filmów, jak to wielu filmowców w jego wieku. Postanowił, uwaga, pogodzić Izrael i Palestynę. W tym celu zakupił 250 kamer i 250 odtwarzaczy wideo i rozdał je po jednej i po drugiej stronie granicy. Postanowił, że o ile dzieci nie pozabijają się, albo nie przejedzą, albo, albo nie sprzedadzą tym, tego całego sprzętu, to może coś nakręcą wartościowego i to coś wartościowego, co nakręcą o swoim życiu, przejedzie na drugą stronę granicy i vice versa. I w ten sposób oni się pogadzą, podadzą sobie ręce i to będzie piękne. Ale y, dzieci, czy w ogóle wszyscy ludzie? Yy, no. Nie, nie, w ogóle wszyscy ludzie. Generalnie pa, pamiętam czytanie coś... o. Nie, nie, nie. W, w wiadomości wyraźnie jest powiedziane o dzieciach, ale podejrzewam, że, że projekt jest taki dosyć szerszy, więc... I on, I on jeszcze co ciekawe, zauważył nie wiem czy słusznie, że to przedsięwzięcie jest bardzo, może być bardzo efektywne i bardzo produktywne i co ty myślisz? Uważam, że powinniśmy poczekać, aż sprawa się rozwinie. Dopiero wtedy będziemy oceniali. Ok. w się, razie to jest taki jeden dziwny projekt. Uh, Disney będzie realizował prequel Petrusia Pana. O. Oh. Uh, pisarz Dave Barry, którego mógłbyś znać z ekranizacji jego książki Wielkie Kłopoty z Timem Allenem i A Okej, okay, widziałem. Tak, widziałeś, bardzo tak, jest tak, bardzo Taka Bo Ten sam facet właśnie dostał nagrodę Pulicera e, napisał książkę, która się nazywa Piotruś i łowcy gwiazd. Będzie scenariusz, to będzie Jay Wolpert, który napisał m.in. scenariusz do Pyrotów z o, ok. E, I będzie realizowana e, animacja 3D komputerowa. Disney będzie pro, pro, produkował. E, historia będzie o 8 Piotrusiu, który przewodzi grupę osieroconych chłopców i próbuje zdobyć przed e, kapitanem Hakem, który się w, te, w tej historii na, nie nazywa jeszcze Kapitan Hack, bo to jeszcze jest tam trzecioligowy jakiś piraci, który on <grym> później prawda, nabiera tej całej otoczki hakowej. Okay. Przed kapitaną Hakem musi zdobyć jakiś gwiezdny pył itd. Tak tak Okej, okay, brzmi fajnie. To też jest, zwróciło moją uwagę, e, nie Jack Black powraca do realizacji tutaj tytułu Hit Vision and Jack. Nie słyszałem o tym, żeby Jack Black robił jakiś serial, ale jak to się dowiedziałem o czym jest serial, natychmiast zwróciłem moją uwagę. Serial uwaga. Po pierwsze będzie w nim grał Jack Black. Na pewno, będzie go, na pewno będzie go produkował, serial będzie opowiadał, przede wszystkim reżyserowany będzie przez Bena Stillera, będzie opowiadał.. Bytowany bez cukru, tak jest, tak jest, Tak jest i będzie opowiadał o strasznym, strasznie inteligentnym pogromcy zła, który, który jest uzbrojony w motocykl mówiący głosem Owen'a Wilsona i walczy z Ronem Silverem, który gra samego siebie. Projekt jest tak porąbany, że że aż wydaje mi się, no że tak będzie ciekawe. To Jack Black. No właśnie. Nie, to może być naprawdę fajne. To, co Jack Black robi, to są takie przedsięwzięcia bardzo hmm, oryginalne, więc... Myślę, że możemy się czegoś spodziewać ciekawego. Hmm, oryginalne. <coughs> oryginalne. Tak, to prazamy na King Konga. No właśnie, Bardzo zapraszam. oryginalny film. No dobrze, no musiał się spełnić komercyjnie, więc... W porządku. Uh, Flower Films będzie realizował kolejny film pod ten Darko, thriller psychologiczna. Mm. Jak ktoś nie wie, kto to za Donnie Darko, to może Piotr ktoś powie na ten temat? Do Darko to jest... A Piotr mnie podpuszcza. Donnie Darko to jest bardzo dobry thriller z... 90, nie, strzelam, nie pamiętam. No prze, przełom wieków, powiedzmy. Z przełomu wieków, tak ładnie powiem? Nie, no po 2000. Po 2000, na pewno wuzumie. Ostatnio jakoś. Z Halem, z... Z Maggie Gyllenhaal, z, Maggie -Hall, z okay. Patrick Swayze, Swayze z Drew Barrymore, z, z, z, z Noah Wild no Ale o czym jest? A, film, ty, ciężko streścić. A to strasznie ciężko streścić, o czym jest do no Dario. Chłop, chłopaku, który ma wizję, w który, którym który widzi gigantycznego królika e, z, no, brzmi, z pokręconą głową. E, no, i Widzi jakieś tunele, które ludzi prowadzą do... Yy, przez czas yy, i w ogóle. Ja wiem, wiem, w każdym razie film jest bardzo, bardzo dziwny, bardzo go polecamy i e, producenci tego właśnie filmu, Donnie Darko, będą realizowali film He Loves Me z Drew Barrymore. E, bardzo zapowiadający. Producenci wielką, otaczają tajemnicą cały, cały pomysł, scenariusz i, i historię, jaka ma być opowiedziana. Ale z chęcią zobaczę. Okay. Ja zakończę takim trochę znowu tematem politycznym, bo Mel Gibson postanowił, że zrobi film o Holokauście i w sumie nie byłoby z tym żadnego problemu. Okej, okay, Mel Gibson zrobił film o Chrystusie, no, no było przy tym masa kontrowersji, ale generalnie został w miarę dobrze odebrany. Film, który chce zrobić o Holokauście, ma się skupiać na, z tego co zrozumiałem przynajmniej, ma się skupiać na, na tym, jak chrześcijanie pomagali Żydom od razu, razu budzi to kontrowersję, dlatego że po pierwsze no z dwóch powodów po pierwsze prawdopodobnie Mel Gibson będzie się odbrązowić jakby fakt że że chrześcijanie bardzo często nie pomagali rzeczywiście żydom podczas holokaustu no i tutaj oczywiście weszła polityka, się rabini się zaczęli wypowiadać i tak dalej. I tak dalej. Po drugie, ojciec Gibsona, czyli Hatton Gibson, jest znany z bardzo konserwatywnych poglądów i uważa, że Holokaustu nie było. No więc może być ciekawie projekt... Na pewno Gibson uważa, że Holokaust był, ponieważ publicznie się na ten temat wypowiadał, więc wiemy już, że na pewno nie, nie, nie będzie ta żadna bzdura już faktualnie. No to tyle tyle ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o... A teraz o, muzyka. No, a teraz trochę muzyki, trochę odejdźmy od tego Holokaustu i tych Żydów i, i tej Palestyny i e, coś takiego lekkiego na sam początek, bo później wejdziemy w trochę bardziej e, może takie spokojne, wyluzowane klimaty. E, zespół się nazywa Elizabeth Longinger Quartet e, i kawałek Beneath the Surface w celu lecie. whatever you are so you close your eyes and you throw it all away you've left the building it seems easier that way but beneath the surface you know what you must do your love is calling it is reaching out to you don't throw turn back Your life is waiting For you to find your track Just stop hiding Behind being in control I won't see you laughing In the middle of it all You can't stay to face the music That wants to fly from your heart To be truthful To whatever you are. Surface. Spots Music Network Elizabeth Longing recorded. Bardzo ładny, fajny kawałek. Dzisiaj będziemy rozmawiali o filmie. Czasami chcemy zrecenzować coś, co jest. Co akurat nie jest blockbusterem, co nie jest na pierwszych stronach gazet, co, co już minęło, co czego już może nie zauważyliście. Dzisiaj będziemy mówić o filmie brytyjskim, który się nazywa Fakers. Który się nazywa Fakers. To jest. Powiedzmy, że jest to kryminał, powiedzmy, że... Komedia kryminalna. Że, że jest tak, to komedia kryminalna. Komedii. Mało znanego, chyba brytyjskiego, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to jest Brytyjczy, brytyjskiego reżysera. Jest masa brytyjskiej obsady. Debiutancki reżyser, debiutancki scenarzysta. No i do końca debiutański, coś tam robili wcześniej, ale to były raczej takie rzeczy mało znane. Raczej no, powiedzmy, że to, że to jest są to debiutanci. To większy debiut małych twórców. Mhm. E, I teraz krótko, o czym jest film? Tak dla mnie kiepsko, na 2+. Nie, ale o czym? <laughs> no dobra, to mów, mów od razu o cenę, żeby mnie nie wpadł. No, 4... Na 4? Na 4 nie, no. Powiedzmy, że to jest 3+. Na 3+, ja na 2+, to już się w tym przypadku się różni. Ale ty zawsze podnosisz ocenę, jak ja podnoszę. Nie, ja, za, ja powiedziałem 2+. Na 2+, no dobrze. Okej, okay, no dobrze, znaczy, no a to... dobra, no, dlaczego o ci się film. tak bardzo nie podobał? Nie, może zacznijmy od tego, o czym jest film. No dobra, właśnie, bo chciałem o tego zacząć. Dlatego... <kuh> e, film... O fałszerzach obrazów. W, film jest zasadniczo o fałszerzu jednym, bardzo dobrym fałszerzu obrazów, który jest e, jakby odkrytym talentem. E, odkrywa go człowiek, który jest małym takim... Rzeźmieszkiem. Rzeźmieszkiem. E, robi małe szwindelki, na lewo, na prawo, musi oddać kupę pieniędzy. E, naciska go mafia oczywiście motywy są stare, znane, troszeczkę oklepane naciska go mafia, musi oddać kupę pieniędzy siostry, znaczy jego ex-dziewczyny brat okazuje się, że fantastycznie maluje świetnie podrabia obrazy przez przypadek znajdują szkic który jest bardzo drogi rzeczywiście oryginalny szkic, bardzo drogi który zaczynają podrabiać i próbują go sprzedać naraz pięciu galeriom sztuki na tym polega generalnie fabuła filmu. Dlaczego ci się tak nie podobał? Dlatego, że to było wszystko gruby minus Musheta. Mm -hmm. e, e, ta historia była opowiedziana w sposób, mi się wydaje, infantylny. Mm -hmm. e, to wszystko. E, to wszystko znaczy, zapomniałem fakt, że to już wszystko wszędzie było, bo temat fałszywych. ciężko wymyślić od, coś od, od rządła rząd, jest jakby, no, trudno coś wymyślić właśnie, tego, w coś coś od krówczego. To, to jest film w ogóle taki kameralny. Prawda? Taki bardziej, bardziej telewizyjny ma takie... A właśnie, właśnie jak ja, oglądałem, ja oglądałem, miałem takie wrażenie, że to jest film telewizyjny. No może, może, może, może, to może to jest, coś w tym jest. To kameralność, mało znania aktorzy, mało pieniędzy. Ale to nie jest koniecznie minus, prawda? Niekoniecznie. No właśnie, czyli to nie jest minus. A dlaczego ci się nie podoba no dlatego, że właśnie to wszystko. No, dla ciebie to nie jest minus, dla mnie jest. A, no to no widzisz, czy jest to minus dla ciebie. To jest dla mnie minus. Że coś jest kameralne, że coś jest telewizyjne, że coś jest... E, że znaczy, widać, znaczy, Inaczej, powiem, nie, nie widać było w tym filmie braku pieniędzy. Jeżeli w filmie, znaczy, jeżeli w filmie rzeczywiście nie widać braku pieniędzy w sposób taki bardzo ordynarny, to mi to nie przeszkadza. Znaczy wiesz, no na przykład wściekłe psy są filmem kameralnym, mm. aby zupełnie to nie przeszkadzało. Okay. Znaczy, ja oglądałem ten film tutaj, ten Fakers i ja widziałem... Jak ten film mógłby o wiele lepiej wyglądać, gdyby był w nim obwodowany więcej pieniędzy. więcej pieniędzy. To znaczy, wie, oni nie jechaliby takim mikro samochodzikiem, tylko by jechali dobrą, fajną limuzyną. Ale to jest śmieszna rzecz. Mi się wydaje, że e, rzeczywiście e, sceny, w których oni tam okradają te galerie, są kręcone, e, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba w Smarcie. Tak. To jest ten mały samochodzie, tak. To, to są sceny kręcone w Smarcie. I widać, że to jest taki jakiś najbardziej ordynarny product placement, bo oni prawdopodobnie podpisali umowę, z Mercedesem na, na, na to, że oni za nim Smarta i oni po prostu tym Smartem jeździli w kółko. Jest to, jest to śmieszne, no bo rzeczywiście yy, znaczy mnie to bawiło dla mnie to było jakieś coś w miarę oryginalnego, bo zawsze to są jakieś wielkie kolubryny, które tak naprawdę nie, nie, nie sprawdzały, no nie sprawdzały się, by się przy takich zadaniach, bo są małe uliczki w angielskim mieście i rzeczywiście miało to jakiś tam sens, no udało im się to z tego wyjść z obronną ręką. Wiesz, ja ja oglądam ten film i tak mi się zastanawiałem, że tak by pewnie wyglądał jedenastka oceana, jakby było okrojone ten budżet do, do ćwierć albo jeszcze do myśl. To też była raczej trójka albo czwórka maksymalnie tego oceana tam była. No właśnie, no. właśnie, właśnie, dlatego że, że, że tutaj tutaj, prawda oni e, cała akcja rozgrywa się w, w ramach tych 50 tysięcy, które on, 50 tysięcy funtów, które no tak. to muszą, muszą zdobyć. A 50 tysięcy funtów to jednak w, biorąc pod uwagę to, ile ile pieniędzy musieli zdobyć w 11 oceana, to jest wiesz, to jest no piku. tak. No tak. Ja już ja zostałem wychowany na takich, na takich filmach Gdzie operują takimi stawkami <śmiech> Że już nie robi na to, <śmiech> wrażenia. to nie robi, nie, wrażenia. No może, no rzeczywiście Znaczy, e, rzeczywiście jest coś takiego Bardziej kam kameralnego, ale mnie się akurat to podobało e, Film troszeczkę kuleje Rzeczywiście fabularnie momentami Poza tym ten, ten główny przeciwnik ich, gangster, to też jest jakaś taka, jakaś mocno ograna, moc, mocno, Przede wszystkim to jest mocno ograna figura, bo to rzeczywiście jest taki gangster, który jest, um, on był dobrze zagrany, ale to jest po prostu źle skonstruowana postać. Jest strasznie um, taki poskładany z jakichś takich stereotypów. Znaczy to oczywiście nie, nie się film jest kupy, bardzo stereotypowy. Stary, trzyma się kupy ta postać, oczywiście. Ale postać jest, yy, widać, że to jest postać z jakiegoś takiego magnesu, znaczy zdolnego, rozumiem? To nie mm. jest jakaś gruba szycha wśród przestępców, mm. tylko to jest jakiś. Okej, okay, no czyli wszystko jest na takim poziomie bardzo takim... Yy, niższym. Niższym yy, małego miasteczka angielskiego, ale dobrze, ale to może być plus w sumie. Film jest fajnie zagrany, yy, nie wiem, yy, na bardzo przyzwoite dialogi moim zdaniem, yy, może nie jakieś błyszczące może nie jakieś... A, jeszcze jedna uwaga. Jeżeli będziecie czytać przez przypadek może opis na IMDB, opis na IMDB jest bardzo mylący. Ja przeczytałem ten opis i potem postanowiłem sobie zobaczyć ten film. Opis brzmi mniej więcej tak, że jest to historia... Są dwie przeplatające historie, historie dwóch oszustów, jednego właśnie tego malarza, bo rzeczywiście wstęp opowiada tą historię tego malarza, jak powstał rysunek i tak dalej, a drugą historię we współczesnej Anglii młodego tam... O, no to by było ciekawe. Prawda? To zupełnie inna fabuła, to zupełnie w innym miejscu stawia początek fabuły. Ja rzeczywiście zacząłem oglądać w przeświadczeniu, że będę widział dwie przeplatające się historie dwóch mieszków. Jeden, który jest artystą, drugi, który jest tam, nie wiem, jakimś takim właśnie małym oszustem. Znaczy, właśnie na początku... Jest gdzieś tam zarysowany ten, ta nić porozumienia, taki jakiś, nie wiem, coś wspólnego, ale ten wątek zupełnie nie jest pociągnięty. I jeśli idzie zupełnie inną stronę, co nie znaczy, że idzie w kiepską stronę. No w sumie. No. Y, m, m, chyba, chyba nie mamy nic więcej do powiedzenia specjalnie na znaczy, temat tego filmu. Możemy go. Ja mogę go spokojnie polecić na, na nie wiem, sobotnie, popołudnie to z lampką, To jest lampką film na raz, To jest film na raz. To jest absolutnie film na raz, ale rzeczywiście lekko się go, go ogląda. To jest takie oglądanie bez większych problemów. Ja myślę, że strasznie niszczysz ten Team 2+, bo to nie jest marny film. I to króciutko 85 minut. Króciutko. Godzina 15. Nie, nie, jest, nie, taką, godzina ta, taką strasznie rozczarowaną minę właśnie jego niego patrzę. No tak, godzina 25, tak? Godzina 25. Mhm. No w każdym razie e, e, reżyser zrealizował, realizuje teraz e, drugi swój film. Tak, nie, drugi. Tak? I... Dziewiąty pasażer bodajże. Tak, to się bodajże. Hmm, o tak. tym jak... E, jacht o, o, osiada na Mieliźnie mm. e, no i ludzie zaczynają ginąć po kolei i najprawdopodobniej wszystkie drogi prowadzą do tajemniczego dziewiątego pasażera. Aha. A, to mi się da, jakby, jakby to, jeszcze się dali, to jakby, jeszcze, jakby jeszcze dali nazwę jachtu, wiesz, nazwa jachtu dziewiąty pasażer, to wiesz. <laughs> Okej, okay, no jeżeli jeżeli trochę oglądaliście filmów, to powinniście wiedzieć, z czego żartujemy. No mam nadzieję, że będziecie wiedzieli. Jak na... nie to wyłączcie ten... Jak nie, nie to nasz, nasz podcast. Zresztą i tak możecie wyłączyć, bo i tak połowa, połowa słuchaczy już przestała nas słuchać po ostatnim podcaście. Ja teraz będzie już lepiej. Mhm. Jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Na dziewczynę, która się nazywa Kate Ashfield, która gra tam jedną, jedną z głównych ról. A nie będę wchodził w szczegóły. W każdym razie dziewczyna jest bardzo zdolną brytyjską aktorką teatralną, bardzo dobrze wyszkolona technicznie, widać, że jest rzeczywiście świetną aktorką. Jej agencja zatunie jakieś takie absolutne gwiazdy, Kira Knightley, jakieś tam, takie, takie brytyjskie gwiazdeczki. I on, to jest jedna z aktorek, których które warto śledzić. Ona głównie, ja nie wiem dlaczego, ale głównie mi się kojarzy z brytyjską telewizją. Widocznie wysypałem z brywidłowo. wysypem żywych trupów. I z wysypem żywych trupów, tak. Na pewno ją mogliście zobaczyć w wysypie żywych trupów. Faktycznie, ona tam grała główną rolę. Masz rację. Tak. Okej. Okay. No w każdym razie dziewczyna jest bardzo ładna, bardzo sympatyczna, bardzo uzdolniona. I chociażby dlatego, może usprawiedliwiam swoją ocenę 3 plus dla tego filmu. Aha, czyli, czyli główna aktorka podbija wartość tego filmu. Tak, podbija moje serce. Dobrze, dla mnie nie, dla mnie to nie, nie w moim typie. Na 2 plus. Dobra. Na dzisiaj się już z Wami żegnamy, będziemy jeszcze wracać, mam nadzieję, w tym tygodniu, ponieważ ten tydzień był koszmarny, ten celuloid jest spóźniony, a następnie już nie będzie. Co więcej, mamy dla Was jeszcze jedną małą niespodziankę prawdopodobnie w tym tygodniu, ale to jakoś zobaczycie, zobaczymy, wyjdzie w pranie, nic nie będę obiecywał, bo jak obiecuję, to okazuje się potem, że jest do dupy. Więc na dzisiaj się z Wami żegnamy. Kawałkiem, który się nazywa Empty Botu, zespołu zespołu Incoherency. Czyli to tyle, spółu. co zostało sobie z Sobieskiego, który wrócił właśnie razem z Okshow z imprezy. tak łapczywie się patrzy na, na, na, na, na, na moją butelkę wódki. Nie, coś tam jeszcze zostało. No. Jak słyszycie, dzisiaj mam trochę zmieniony głos, więc wiadomo, że wczoraj była impreza. Um, y, utwór się nazywa Empty Botu, w Incoherency, bardzo spokojny, taki wyluzowany kawałek na weekend. Życzymy Wam zresztą miłego weekendu i tym się żegnamy. Oksa, Cortes. No, to trzymajcie się do następnego odcinka, miejmy nadzieję.